grunt to fundament. Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji mamy przyjemność gościć Maćka Żbika, nauczyciela Technik Relaksacyjnych Fundacji Fundament. Witam Państwa. Maczku, powiedz nam o tym, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy już dotknął nas stres, ale taki potężny, powodujący, że po prostu nie mamy siły podnieść szklanki, a przed nami długi dzień pracy. W takiej sytuacji najlepiej po prostu dać sobie czas i chociaż wiem, że jest to bardziej marzenie niż skuteczna rada. No zdecydowanie mam jeszcze prezentację do zrobienia, tak. albo ugotowanie obiadu dla rodziny. Jest to najczęściej spotykana sytuacja. W swojej praktyce stosuję techniki zaczerpnięte z taoizmu. Akurat w takich sytuacjach. Oczywiście nie jest to jedyne źródło wiedzy na ten temat, ale ja je stosuję. Mnie najbardziej odpowiadało. Istnieje szereg metod, które prowadzą do wzbudzenia energii bądź pobudzenia sił witalnych w danym momencie niedostępnych bądź wyczerpanych. Śliczenia te można podzielić na kilka grup. Oczywiście tu zajmiemy się tylko najprostszymi, tymi, które wykonać można w życiu codziennym mając przerwę na kawę czy herbatę. Otóż sprowadzają się one do tego, żeby pobudzić system energetyczny, stymulując odpowiednie obszary naszego ciała. Czyli co mam zrobić? No, myślę, że nie jest to miejsce na to, żeby przeprowadzić wykład na ten temat, tym bardziej, że ćwiczenia są praktyczne i, i lepiej ich się uczyć po prostu pod opieką instruktora. Natomiast y, każdy z nas może spróbować choćby najprostszej czynności. próbujmy sobie usiąść na krześle, na jego krawędzi i wyprostować kręgosłup, jak już wspominaliśmy przy wcześniejszych audycjach, próbując sięgnąć szczytem potylicy sufitu. Tak, tutaj kręgosłup prostuje się, żuchwa przysuwa lekko do szyi, i to jest ok. Prostujemy kręgosłup i rozluźniamy go. Prostujemy w ten sposób po raz kolejny, i znów rozluźniamy. Kilka, kilkanaście ruchów w ten sposób. I co się dzieje wtedy z energią? Wtedy wzbudzona jest energia w kręgosłupie Rozluźnione są mięśnie kręgosłupa Rozluźnione są stawy w kręgosłupie W efekcie jesteśmy rozluźnieni i przynajmniej na godzinę lub dwie czujemy wzrost sił witalnych. Bardzo proste, bardzo skuteczne i doświadczenie pokazuje, że zdrowe dla kręgosłupa ćwiczenie. Polecam je wszystkim. Czyli raz jeszcze, co mamy zrobić? Usiąść na krześle? Siadamy na krześle na jego krawędzi, stopy łagodnie kładamy na podłodze i sięgamy głową do sufitu. Uważajmy tylko, żeby nie sięgać do sufitu czołem, a raczej szczytem potylicy, tak żeby żuchwa w sposób naturalny przesuwała się do szyi. A w wtedy czasie... naprawdę prostuje się kręgosłup. A to, myślimy o czymś? Czy to nie, budują, to nie. Jakby... Nie jesteśmy rozluźnieni. Rozciągamy kręgosłup, tak jak powiedziałem, i rozluźniamy naprzemiennie. Można to zintegrować z oddechem. Można oczywiście rozbudować to ćwiczenie, ale nie jest to miejsce, żeby o tym mówić. Natomiast prosta technika a nazwałby się takim S.A.S. em na gwałtowny stres? Raczej na odbudowanie zasobów sił witalnych, dlatego że jest to ćwiczenie, które odbudowuje nadwątlowe siły, natomiast raczej nie spowoduje, że reakcja na czynnik stresogenny będzie słabsza. Temu służą inne ćwiczenia. Moim goście był Maciej Żbik, nauczyciel technik relaksacyjnych i medytacji Fundacji Fundament. Więcej o technikach na www.fundacjafundament.pl A do usłyszenia mówi Alina Banicka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.